Cześć, słuchacie audycji Gra Świeczki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czterech polskich nagrodach planszówkowych. Będą mówić dla Was Ola Szło. i Paweł Kajak. Ale zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, to taka krótka prośba, czy w zasadzie krótki apel do wszystkich tych, którzy jeszcze nie złożyli zeznania podatkowego. Gdybyście zastanawiali się, na co można przekazać 1% Waszego podatku, to prosimy, żebyście przynajmniej rozważyli wsparcie w ten sposób rehabilitacji córki naszego planszówkowego kolegi Krzysztofa Niziałka, którego na pewno wielu z Was zna jako Pirata Christop współzałożyciela przystanku planszówka. Jego córka, mała Zuza, no i jej rodzice od kilku lat codziennie stają do takiej ciężkiej walki właśnie o zdrowie swojego dziecka. A ponieważ w Polsce no nie mamy żadnej takiej fundacji na kształt amerykańskiego Jack Russell Memorial Fund, która wspierałaby osoby właśnie z naszego planszówkowego świata, które są w trudnej sytuacji, no to myślę, że korzystając choćby z tej opcji przekazania części swojego podatku możemy w ramach tej naszej planszówkowej społeczności komuś pomóc. Szczególnie, że tak jak powiedziałem, mimo tych codziennych zmagań o zdrowie swojego dziecka, Krzysztof swoją pasją od lat aktywnie wspiera rozwój naszego hobby, także w tym wpisie do naszego odcinka znajdziecie grafikę ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do tego, aby wesprzeć rehabilitację małej Zuzanny. No i to, to tyle tym tytułem takiego innego wstępu. To teraz nasza audycja będzie bardzo ważna. Tak, teraz jest bardzo ważna i te wszystkie nagrody to tam, takie na drugim planie. Także to jest, najważniejsze, to jest najważniejsze w tej audycji. No to przejdźmy do tego mało ważnego tematu, czyli nagród i wyróżnień planszywkowych przyznawanych w Polsce. Tymi czterema nagrodami według powiedzmy chronologii przyznawania w ciągu roku są Złota Gra Roku 2016, przyznawana przez Łukasza Łukiego Woźniaka i Ole Woźniak, Planszowe Grand Prix, czyli plebiscyt organizowany przez serwis Board Times, Gra Roku Graczy 2016, czyli plebiscyt organizowany przez GameTroll TV, no i wreszcie Gra Roku organizowana przez Polskie Towarzystwo gier planszowych. Zanim może powiemy o tym, co w każdej z tych nagród nam się podoba, co trochę mniej, może jakieś takie krótkie porównanie, to może kilka takich zdań na temat tego, co naszym zdaniem faktycznie te nagrody dają i czy rzeczywiście jakiekolwiek nagrody są potrzebne. Mi się wydaje, że to, co na pewno dają te nagrody, które są gdzieś tam wręczane, tudzież ogłaszane, to jest cały czas promocja planszówek, co na pewno wychodzi na plus całemu środowisku, całemu hobby. Bo dzięki temu ludzie zyskują taki fajny, taką fajną bazę do tego. Ten przykład, jak chcieliby stworzyć swoją kolekcję na samym początku, co kupić, co warto mieć i przynajmniej sobie zobaczyć, czy będzie tam odpowiadać. Ja myślę, że też no, ciekawe jest to, że gracze, czy jakieś szersze gremium powiedzmy ekspertów, tak jak przy grze roku, ma szansę docenić konkretne gry, bo to jakoś tak, nie wiem, wydaje mi się, że buduje dobrą atmosferę wokół gier, mhm. gdzieś sprawia, że grający czują, że mogą coś w ten sposób przekazać wydawcą, nawet jeżeli to jest plebiscyt, w którym uczestniczy kilkaset czy kilka tysięcy osób, no to wciąż jest jakaś tam, jakiś tam sygnał od e, ludzi, którzy grają, nie tylko na zasadzie głosowania portfelem. No tak i przede wszystkim y, to jest tak, że chyba każdy lubi być w jakiś tam sposób doceniany i jest to jakieś tam faktycznie formalniejsze docenienie niż na przykład to, ile, ile osób kupi grę, czy, czy jak, jaka jest sprzedaż. No dobrze, ale jak ty kupujesz grę, to sugerujesz się tym, jakie ona dostała nagrody, na przykład właśnie z tych polskich nagród, czy to zupełnie jest gdzieś tam nieistotne dla ciebie? Słuchaj, no przede wszystkim w tej chwili jak kupuję grę, to najczęściej pytam ciebie. <grym> Natomiast y, jakiś czas temu y, to było coś, co faktycznie trochę pomagało i było tak, że czymś trzeba było się kierować przy wyborze gry, prawda? Był to jakiś drogowskaz na pewno. Tak, ja szczerze mówiąc nigdy jakoś wielkiej wagi do tego nie przywiązywałem, zawsze gdzieś tam bazowałem bardziej na jakichś informacjach z recenzji czy czymś takim, natomiast jedną czy dwie gry właśnie zdarzyło mi się tak powiedzmy w czasie takiego wolnego kupowania, bez żadnego większego planu kupić właśnie w oparciu o to, że akurat dostała grę, nagrodę gra roku, czy została w jakiś inny sposób wyróżniona, niekoniecznie polską nagrodą, no, ale dzisiaj rozmawiamy akurat o polskich, mhm. więc no tak jak mówię, mam wrażenie, że kiedyś ta gra roku na pudełku sprawiła, że moje pieniądze powędrowały do kasy sklepu planszówkowego. No już ktoś ją ocenił, nie? więc wiadomo, no dokładnie. że coś musi w sobie mieć. Aczkolwiek ciężko też mi jest powiedzieć, jak faktycznie inni ludzie się na to zapatrują. Czy całe to, powiedzmy, zamieszanie związane z samym przyznawaniem czy z wyłanianiem zwycięzców nie jest istotniejsze niż faktycznie to, że ten logotyp konkretnej nagrody znajduje się potem na pudełku z grow. No wiesz, no to jest tak, że jest na pewno dużo łatwiej promować tą grę, więc ta gra automatycznie może zyskać więcej tam kupujących. Możesz o niej mówić przy okazji tego, że akurat dostała grę roku, więc jest jakiś kolejny rzut na przykład osób, które się skuszą. Myślę, że też, tak jak powiedziałeś, można sobie budować tą bazę i gdzieś wracać do tych gier, które wcześniej dostały nagrody, bo czasem jest tak, że no... Dostajemy mnóstwo sugestii i, i trzeba potem ostatecznie jakoś wybrać, tak jak powiedziałem, może nie, niekoniecznie mając jakieś preferencje tematyczno-mechaniczne, więc może faktycznie taka informacja o tym, że gra została nagrodzona w taki czy inny sposób yy, ma znaczenie. No i teraz, żeby już tutaj naszych dywagacji, takich ogólnych nie przedłużać, przejdźmy do konkretów, pitu, pitu. czyli do tych czterech nagród, które w Polsce są przyznawane i tak jak powiedziałem chronologicznie, czyli zacznijmy od Złotej Gry Roku 2016, przyznawanej przez Łukasza Łukiego Woźniaka i jego żonę Olę. A jak już jesteśmy przy Oli, to Ola... <laughs> Ja jestem fanką Oli Woźniak, ponieważ ma na imię Ola. Uważam, że to jest nagroda, która jest bardzo przystępna dla odbiorców. Kanał Łukiego na YouTubie jest kanałem, który jest bardzo ogólnodostępny. To znaczy, jak ja poznaję osoby, które gdzieś tam coś z praszówkami to najczęściej jest tak, że gdzieś tam coś z planszówkami i bołuki. Więc to jest taka nagroda, która na pewno trafia do bardzo szerokiego grona, koniecznie takich super zatwardziałych planszówkowiczów, co jest akurat moim zdaniem plusem, także że to jest coś przystępnego i skierowane dla każdego. I... Ta nagroda ma tą cechę, o której mówiliśmy, czyli jest w stanie podpowiedzieć, jak zbudować jakąś taką swoją bazową kolekcję gier planszowych. Tak, to na co na pewno warto zwrócić uwagę przy okazji złotej gry czy złotych gier. Te nagrody są przyznawane już drugi rok z rzędu i w zeszłym roku to było naprawdę zaskoczenie. Bo z tego, co pamiętam, złota gra czy złote gry pojawiły się w pierwszym tygodniu stycznia. To w ogóle było zaskoczenie, że już ktoś w ogóle jakąś nagrodę przyznaje. To też było w takiej tam oskarowej otoczce, że tam były przebitki niby z gali oskarowej mm -hmm. pokazane. Także no to było na pewno bardzo dobrze podane wizualnie. Jedna rzecz, która moim zdaniem się poprawiła w tym roku, to jest to, że zrezygnowano z takiej ogólnej kategorii złota gra roku. To są jakby osobne kategorie dla gier karcianych, strategicznych, gie gra dla dzieci, Natomiast nie ma tej takiej ogólnej, która w zasadzie w zeszłym roku doprowadziła do takiego trochę paradoksu, że najlepszą grą karcianą była jakaś tam gra, nie pamiętam już w tej chwili, chyba Dolina Kupców. Natomiast najlepszą grą w ogóle był, A nie Red 7? było Red 7. Aha. I to było takie, że Red Seven jest najlepszą grą, ale jednocześnie nie jest najlepszą grą karcianą. Więc w tym roku tego nie ma i moim zdaniem to jest na plus. Znaczy mi się wydaje, że w ogóle takie kategorie ogólne które łączą gdzieś tam cechy pozostałych kategorii, to mogą wprowadzić sporo zamieszania. Takie kłopotliwe też no. są i w tym roku moim zdaniem to zostało bardzo fajnie rozegrane ze strony Łukiego i Oli. No i jeszcze to, że jakby cała ta prezentacja nagrody została rozbita na dwa etapy, czy w zasadzie na trzy, bo mieliśmy najpierw nominację, potem dopiero było rozstrzygnięcie, a potem jeszcze był jeden filmik z wyborem graczy. Moim no moi... zdaniem bardzo, bardzo ciekawy i przez to, że to zostało zrobione tak na luzie, Mm -hmm. bardzo dobrze się to ogląda i jest to rzeczywiście bardzo przystępne. No ja jestem fanką, plus to nie trwa stu godzin i bardzo dobrze się ogląda i wydaje mi się, że tutaj i y, humor y, woźniaków i jakby to, w jakiś sposób to jest zrealizowane bardzo profesjonalnie, no to wypada naprawdę super. Jednym z minusów w zasadzie tej nagrody jest to, że ona jest taka czysto wirtualna, czyli ona mm -hmm. jest rozstrzygana na ekranie i tyle. Nie ma jakby statuetki wręczanej, przynajmniej ja to tak rozumiem, jest tylko ten logotyp, który potem może zostać chyba wykorzystany przez wydawcę. Także no tutaj trochę brakuje takiego elementu fizycznego, takiego jakiegoś spotkania z ludźmi, wręczenia tych nagród, bo to też dodaje jakąś tam Otoczkę. Natomiast też się tak troszkę zastanawiam, to o czym powiedziałaś, że ktoś mówi, że to przez Łukiego wciągnął się w planszówki, czy z drugiej strony to nie jest też takie trochę hermetyczne środowisko fanów Łukiego, którzy tą nagrodę cenią potem? Czy to nie jest tak, że Łuki przyznał te nagrody? Więc to jest tak naprawdę top ileś tam gier Łukiego i Oli. Mhm. I czy tutaj no nie ma czegoś takiego, że właśnie przez to środowisko ludzi skupionych wokół jego kanału i też tego, że to, no powiedzmy kapituła jest dosyć mała, dwuosobowa najpewniej. No nie, no tam padło, jest, że tak... wybrane przez nas, przeze mnie i przez Ole przez nas ja nie wiem, czy tam nas to nie jest. Olej no jest w ciąży w tej chwili, więc, więc już można, że tak powiem, no na trzy tam osoby. Ale są rozłożyć. jakieś satelity, nie? Się no możliwe. No ale w każdym razie. O to chciałem dopytać Łukasza, ale nie zdążyłem przed odcinkiem. Także jeżeli tutaj, nie wiem, umniejszyliśmy skład kapituły, to wielkie przeprosiny już wysyłamy. <laughs> mi się wydaje, że to jest tak, że to nie jest tak naprawdę hermety, hermetyczne grono, bo ja to odbieram tak, że jak widzę, że mój kolega z pracy, który siedzi obok mnie, ma gdzieś tam zasubskrybowane na YouTubie, bo wcale nie, nie, nie oglądamy YouTube'a w pracy. Właśnie, wkopałaś go, właśnie go wkopałaś go. <laughs> I widzę, że tam mu się gdzieś poleca ten Łuki, no to wygląda na to, że on jak gra tak sporadycznie, bo ktoś mu pokazał jakieś gry i chciał sobie coś tam znaleźć na YouTube tobie o grach, no to trafia na Łukiego i to ma jeszcze przyjazną formę i wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jeden z takich bardziej dostępnych kanałów. Tak, ale mi bardziej chodzi o to, że to często działa tak, że niektórzy youtuberzy mają swoje grono fanów, które wcale nie jest wspólne z gronem fanów innego youtubera. I że tak naprawdę być może jest takie ryzyko, że ta nagroda głównie trafia właśnie do ludzi, którzy lubią Łukiego za jego kanał, za to jak robi filmiki, natomiast niekoniecznie za to czy jest ekspertem w dziedzinie gier planszowych. No bo tak w ogóle o tej nagrodzie można powiedzieć, że to jest taka nagroda ekspercka. Mhm. Tych ekspertów jest tam może niewielu, natomiast no zdecydowanie nie można zarzucić tym osobom, że nie znają się na grach, czy znają się tak ogólnie. No, no to są osoby związane z grami od już bardzo długiego czasu mm -hmm. no i naprawdę siedzące w tym, co robią plus cały czas ogrywające te gry do swojej Ja tak pretencji. sobie właśnie pomyślałam o tym, że te wszystkie gry chyba, które wygrywają w kategoriach, to są gry, które są dostępne w sklepie, prawda? No to jest U inna Łukiego. sprawa, tak? Ale I tak Łukie się sklep, więc... no bo z jednej strony można by powiedzieć, że tutaj to jest okropnie marketingowe, że mówisz o że najlepsza gra to akurat ta, która ha, tak się składa jest w naszym sklepie. Ale prawie wszystkie Zapraszamy. gry z tych nominowanych mają w swoim sklepie, więc... E, ale to, właśnie wygręba, chciałam to... powiedzieć, że to z drugiej strony jest super fajne, że tak jak mówiłam na początku o tym składaniu własnej kolekcji, że robisz klik mhm. i masz tą grę, to jest w sumie też wygodne. Tak, nie wiem, ja, tutaj... jakoś, ja jakoś nigdy nie podchodzę do tego na takiej zasadzie, że tu są reprezentowane jakieś ciemne interesy, nie, e, takie biznesowe nie i tak dalej. Znaczy, no to odpowiedziałam, ale no, się śmieję bardziej. Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego plebiscytu, który został rozstrzygnięty dzisiaj. To nie jest, że tak powiem, najprzyjemniejsze rozstrzygnięcie dla nas. Mowa oczywiście o planszowym Grand Prix e, serwisu Board Times, gdzie. Było wiele kategorii, między innymi takie nie do końca planszówkowe, jeśli chodzi o gry, ale właśnie były też związane z mediami. No i właśnie była też kategoria podcast, więc zajęliśmy miejsce tuż za podium. Tak, czwarte miejsce, czwarte. czwarty podcast w Polsce. Tak. Co jednocześnie jakby stanowi, że jest to najgorszy podcast, tak bo były tylko cztery, ale no cóż, bierzemy to jakoś tam na, na klaty. Także no cóż, tak bywa. Nie ukrywajmy, spodziewaliśmy się, że walka w naszym przypadku będzie się toczyć raczej o to, czy znajdziemy się na podium na miejscu trzecim i tutaj od początku obstawialiśmy, że jednak pierwsze miejsce to będzie... Będą dwa pionki. Tak, obstawialiśmy dwa pionki, a tu gradanie. Nagrodzy no ale dobrze, no, przejdźmy ogólnie do samej nagrody. Też nagroda przyznawana e, drugi rok z rzędu. Pierwsza edycja była w zeszłym roku gdzieś na jesieni, także mamy taki dosyć mały odstęp między dwiema edycjami, ale no, można powiedzieć, że tamta była po prostu trochę spóźniona, a ta już jest w takim w miarę normalnym terminie. No i to jest plebiscyt, tak? czyli głosują gracze. Tak, i to jest plebiscyt, który powstał... E jako efekt akcji crowdfundingowej. Tak, to było obiecane w czasie zbiórki dla Board Timesa, w czasie zbierania funduszy na platformie Wspieram To. No i tam właśnie jednym z celów tej kampanii było zorganizowanie takiego plebiscytu, którego od kilku lat na planszówkowej scenie nie było. A mm -hmm. teraz mamy dwa, ale do tego drugiego <śmiech> też za chwilę. Na razie jesteśmy przy planszowym Grand Prix od serwisu Board Times. Tak. Po pierwsze, uważam, że ta przerwa krótka, to coś mi nie styka, bo ja, ja nie spodziewałam się tego, że ta druga edycja będzie tak bardzo szybko po pierwszej. No ale I... tak jak mówię, no to jest raczej ja ta wie... pierwsza była późno w ciągu roku, a ta jest w takim normalnym terminie, czyli jak najszybciej. No ja wiem, no ale może taki pod koniec roku też by były spoko. Ale to wtedy ciężko jakby obie, obie te edycje mówiły o grach, z ja wiem, ale ja, ja nie wiem, czy ja bym nie była zwolenniczką przeczekania do nowego roku po prostu od tej jesieni. Aha, jeżeli cały jeden rok zostawić mm -hmm. pusty. No nie wiem. No myślę, ale to jest moje myślę, zdanie, że, ja, że za... to jest także myślę, że, niektóry, że niektórym może się wydawać, że to przed chwilą było i że w sumie, ale jak to znowu, to co są dwa w roku plebiscyty, mhm. wiesz, że to się może zlewać trochę. No to prawda, natomiast myślę, że tutaj zaważyła e, ta ciągłość, zachowanie ciągłości e, nagrody i takie opuszczenie jednego roku, no byłoby dosyć dziwne. Ja bym zaraz zaczął krzyczeć, gdzie a co z plebiscytem, był tylko jeden rok i, i co dalej? <grym> Także takie rzeczy na plus, no to tak jak powiedziałem te dodatkowe kategorie media i crowdfunding i właśnie w ramach mediów i najlepsze blogi czy serwisy i najlepsze podcasty, tak jak powiedziałem no, podcast tam. No. mogło być lepiej. Natomiast mi się bardzo podoba to, że te kategorie też się pojawiły, bo to na pewno daje jakiś tam ogląd sytuacji. Do tego są jeszcze takie inne kategorie, które mi się trochę mniej podobają, jak na przykład sklepy planszówkowe. Jakby nie jestem pewien, na ile ma sens faktycznie robienie takiego plebiscytu dla sklepów stacjonarnych, czy sklepów internetowych. No wiesz, że no też to jest jakieś tam wyróżnienie, aczkolwiek ja nie rozumiem jak miałabym porównać y, sklep w Krakowie z sklepem w Gdańsku. Może pokazywać, jak wielkie jest grono osób kupujących w danych miastach y, w sklepach stacjonarnych, aczkolwiek nie, nie do końca rozumiem, czemu to ma faktycznie służyć. Nagroda akurat w tej kategorii dotyczącej sklepów stacjonarnych. Ze sklepami internetowymi trochę bardziej... Tutaj w zasadzie masz jakiś tam ogląd, że no tak, tylko co tu ty oceniasz? No to jakie mają no ceny. ceny? To nie, no, można jeszcze oceniać jakby kontakt z klientem. Tutaj akurat wygrał sklep Ułukiego. Mhm. Myślę, że dosyć niespodziewanie. Przynajmniej dla mnie niespodziewanie. Ja stawiałem na kogoś z tej mojej trójki planszomania, planszostrefa rebel. Mhm. E, a tutaj jednak Ułukiego. On dołącza instrukcję wide wideo. No więc, więc może to są te rzeczy, które, mm, tak, które zaważyły e, Też dołącza taką grę kolekcjonerską swoją, mm -hmm. więc karcianą, więc no może faktycznie ta kategoria jakoś się broni. Na pewno bardziej niż sklepy stacjonarne. Ale mi się wydaje, że to jest akurat bardzo na plus te, dla tego plebiscytu że y, są kategorie inne niż w innych y, nagrodach, tak? Że są nagrody właśnie za media na, przy mm -hmm. na przykład tak, czego nie ma nigdzie indziej i daje szansę jakimś takim mniejszym graczom trochę. W sensie nie tylko wydawnictwa, ale na przykład właśnie sklepy, które tobie się akurat to nie podoba, mi tak średnio, no ale jest to jakaś tam szansa... Na promowanie e, się, e, o to ci chodzi? No. Mhm. no niby tak. Tutaj jakby problemem... podcasty. Moim zdaniem trochę problemem tej nagrody jest to, że tych kategorii jest dużo jakby taka klęska urodzaju, rodzaju, także z jednej strony no, mamy możliwość tam powybierać sobie w różnych kategoriach, no, ale z drugiej strony, jak się otwiera formularz i nagle masz 10 okienek, w których e, możesz zaznaczać rzeczy, chociaż możesz zagłosować tylko w, w jednej, tak, to tutaj nie ma obowiązku, żeby zagłosować w każdej kategorii. No, ale mimo wszystko, jak stajesz w twarz wielkim formularzem do wypełnienia, no to gdzieś ta motywacja spada. Mogę się do czegoś przyznać, bo próbowałam nakłonić moją współlokatorkę, żeby zagłosowała na nas. I powiedziała, że nie, bo nas nie słucha. I to jest właśnie to. to jest właśnie nie, to. ale to nie o to chodzi, tylko otworzyła i powiedziała, o Jezu, tyle kategorii, o nie, dobra, wiesz co, później. I nigdy nie zagłosowała. No ale dobrze, no jeżeli nas nie słucha, no to czasem chcemy słucha, jakoś tak sztucznie nakręcać jak jej puszczę. Też wydaje mi się, że trochę dziwne gry pojawiły się w niektórych kategoriach i to też jakby ma swoje odbicie w wynikach, że najlepszą grą dwuosobową jest site. okej, okay, może to jest dobra gra na dwie osoby, natomiast jak ja myślę o grach dwuosobowych, osobowych, to są gry dla dwóch graczy zasadniczo. Czyli tak jak mieliśmy w zeszłym roku Siedem Cudów Świata, pojedynek. No tak, idealnie. Pojedynek, to jest gra dwuosobowa, w moim rozumieniu. I no, nie wiem, ten site jako najlepsza gra dla dwóch graczy no to tak jakby jednoosobową wygrał na przykład 51 stan. No mniej więcej. No, no nie było takiej kategorii, ale no, no dokładnie. ale dlaczego nigdzie nie ma takiej kategorii? Właśnie tego trochę nie rozumiem. Ja wiem, że w regulaminie yy, gry, gry roku. roku jest, że nie może być jednoosobowa Tak, nie mogą być jednoosobowe i łamigłówki. Yy, no to wynika prawdopodobnie po części z tego, że no, promujemy gry jako taką społeczną. rozrywkę społeczną. No tak. Aczkolwiek, no nie wiem, no, no mi się wydaje, ten segment że tak jak... jednoosobowy no, jest dosyć duży. I, tak? i, Może i nie myślę, w że jeszcze, rośnie ale... w siłę, że jest coraz więcej osób, które grają jednoosobowo. I wydaje mi się, że to się coś faktycznie... Znak czasów. Zmienić. Znak no. czasów. No bo kiedyś siedzieli w komórkach, teraz będą w jednoosobówkach. E, tak. Co jeszcze na plus dla plebiscytu Grand Prix? Nagrody. Można wygrać było w tym roku 70 gier, czy jakby była pula 70 gier do wygrania. No to jest dużo. Nie wiem, czy to faktycznie przełożyło się na popularność tego plebiscytu, czy tutaj właśnie nie zaważyły jakieś takie problemy związane właśnie z tą liczbą kategorii i z takim odbiorem, że tutaj trzeba się strasznie napracować, żeby zagłosować. No niemniej jednak to jest plebiscyt, który, czy to jest nagroda, przy okazji której przyznawania głosujący czy uczestnicy mają, powiedzmy, największe szanse na zdobycie czegoś dla siebie przy okazji. No tak, ale z drugiej strony, żeby mieć w ogóle szansę te, na to, żeby wygrać tą grę, to tam trzeba napisać uzasadnienie, tak, tam do 120 słów, tak, jakiegoś twita. Tweeta. tweeta. Ja pamiętam, że ja w zeszłym Znaków. roku... Y... 120 słów to już byłaby taka, wiesz... Eseik. Eseik. Nie, ja pamiętam, że ja w zeszłym roku nie doczytałam chyba w regulaminie, że tutaj trzeba być zabawnym. I Ola zrobiła 120-znakową analizę. Tak, i ja chciałam, Ja <głos> argumentowałam w jakiś taki... Starałam się piękny sposób, ale potem doczytałam, że musi być zabawnie, a ja w ogóle się nie zmieściłam w tych znakach i ja... Czy tam nie pousuwałam jakichś spacji albo nie zrobiłam jakichś innych mądrych rzeczy. No to prawda, to uzasadnienie może być takim kolejnym gdzieś tam stoperem. Niby można wygrać gry, ale znowu trzeba się jeszcze bardziej napracować niż w takim powiedzmy zwykłym losowaniu. Hmm. Takim minusem i to jest to samo co u Łukiego, że to jest nagroda taka wirtualna. I przez to być ja może nie wiem, ty Musiałeś mi wysłać link do tego, że już są wyniki, Ja ja nie wiedziałam nawet, nie ogarnęłam tego. To prawda. Jakoś tak nie było pompy. jakieś o 15.00, gdzieś tam jak tam już się zbierasz, żeby wyjść z pracy, to ja bym jakiś inny timing ustaliła chyba. No i też trochę ciężko powiedzieć tak naprawdę, ile osób głosowało w tym plebiscycie. No no tak, Bo nie, nie mamy takiej nie... informacji, ona nie jest podana, także tutaj ciężko w jakiś sposób to mm, rangę tej e, nagrody... W sobie określić. Mm -hmm. Czy to jest 100 osób, czy to jest 10 tysięcy osób. No, nie wiadomo. Ja jestem ciekawa ile osób na nas głosowało. Co najmniej 5. <laughs> I teraz już zostawiając Board Timesa i Grand Prix przejdźmy do e, nagrody Gra Roku Graczy. Czyli mm -hmm. taki plebiscyt, który w bardzo podobnym czasie w zasadzie w tym samym czasie e, był prowadzony. On znów wypełnia tą lukę po wyróżnieniu graczy z Gry Roku które zostało gdzieś tam zamknięte, czy nie było prowadzone już od pewnego czasu. To jest akurat plebiscyt prowadzony przez Game Troll TV, No i z nim jest jeden duży problem. Mianowicie jego prostota. On jest tak prosty, że tutaj naprawdę ciężko jest się do czegoś przyczepić. Ale to jest idealne. Ja byłam zachwycona jak otworzyłam tą stronę i okazało się, że ani nie muszę podawać maila, ani się podpisywać. czytało twojego maila google'owego. Mmm, tak. Żebyś Google nie... to jest taki szatan. Jestem przerażona. i Chciałam powiedzieć, że odkąd mam telefon, który jest z Androidem to mam wrażenie, że jestem ciągle śledzona. I tak jest, słuszne wrażenie, ale zostańmy przy <grym> Game Troll TV i I, i oni gra wiedzą, że graczy. ja głosowałam? Nie, tutaj <grym> rozmawiałem z nimi i oni jakby to wykorzystują tylko po to, żebyś dwa razy nie zagłosowała. I filtruje spamerów, coś takiego, natomiast mm -hmm. nie gromadzą tych danych dla siebie, żeby potem cię ścigać i szantażować, że wiemy, że zagłosowałaś na przykład w grze dla dzieci na Sajta. nie? No, świetna gra. Dla dzieci. Znaczy, to nasza Zośka tam lubi roboty mechy. Także mchy. A jest e, Niedźwiedź Wojtek. Ale zostańmy, zostańmy wciąż przy samym plebiscycie. Dwie kategorie i żadnej preselekcji gier. Ta sama lista dla gry roku graczy, i ta sama lista dla gry roku graczy e, dla dzieci. Taki samoorganizujący się system w którym no, organizatorzy, można powiedzieć, bazują na tym, że ludzie myślą i nie będą jakichś dziwnych gier do niewłaściwej kategorii wybierać. Znaczy, mi się naprawdę to bardzo podobało, że tak wrócę do tego, co mówiłam, przed tym, jak się przestraszyłam, że Google mnie ściga. To było super, że ja tam weszłam, nie musiałam podawać maila, bo zrobiło się to automatycznie. I mogłaby być jakaś informacja na ten temat gdzieś. nie była, no dobrze, była, zostawmy. Tak. E, I rozwinęłam tą listę, zagłosowałam na to, co wiedziałam, że chcę zagłosować. Potem rozwinęłam drugą i pierwszą pozycją było nie głosuję na grę dziecięcą, czy tam na grę dla dzieci. Tak. E, I potem były z kolei do wyboru jakieś tam gry. Wszystkie, no wszystkie, tak jak mówię, wszystkie gry wydane w roku 2016 I klik, były w i obu już, kategoriach. I, i tak, już i do w ogóle domu. nie musiałam się zastanawiać nad niczym więcej. I teraz co jest ciekawe? Ten plebiscyt zebrał 7 tysięcy głosujących. Co no, to jest w ogóle no, gigantyczną no? liczbą, tak? Bez żadnych nagród, bez e, żadnych, że tak powiem, dodatkowych wspomagaczy. Można powiedzieć, że to bazuje tak naprawdę tylko i wyłącznie na popularności e, Piotra Jasika, jego kanału Game Troll TV i, że tak powiem, troli wspierających. No tak jak mówię, tutaj prostotą, mam wrażenie, że ten plebiscyt rozłożył wszystko. Nie wiemy, jakie są wyniki, bo wręczenie nagród i ogłoszenie zwycięzców um, odbędzie się um, na konwencie rzuć kostką, czy no, może to nie jest um, konwent, tylko taka impreza planszówkowa. Mhm. To jest na pewno ciekawe, jakie tam gry zwyciężyły w takim właśnie ogólnym głosowaniu, no bo 7 tysięcy głosów to jest moim zdaniem naprawdę dużo. No, jak na tak. warunki polskie. Jak najbardziej. No mi się wydaje, ja, jak usłyszałam tę liczbę, to byłam w szoku. W sensie nie sądziłam, że tyle osób może głosować na planszówki gdzieś tam przy jakimś kanale. Tutaj trzeba wspomnieć też o tym, że to jest też duży wzrost, bo w zeszłym roku mieli ponad 5000 tysięcy. Mhm. Wydaje mi się tam niecałe 5200 głosujących. Teraz prawie 7 tysięcy. Także no tutaj wzrost jest widoczny. No i no cóż. Jedyną rzeczą może, którą ja bym dodał, to taka możliwość głosowania na kilka gier. Żeby jakby mieć w takim systemie, że głosuję na mój pierwszy wybór, drugi i trzeci. Żeby mhm. to się potem tak jakoś ładnie składało. Że nawet jeżeli zagłosuję na pierwszym miejscu na jakąś super niepopularną grę, to potem mój głos z drugiego miejsca się liczy wciąż. Mm -hmm. Ale no nie wiem, może to właśnie by już zburzyło tą... Prostotę, no. To, co mi się na przykład super podoba w tym plebiscycie. I to, że jest wręczona nagroda na jakiejś tam imprezie. To jest super, bo to jednak buduje jakąś tam atmosferę wokół tego. Zgadza się. I tutaj, tak jak powiedziałem, narzuć kostką w najbliższy weekend ta ceremonia wręczenia nagród się odbędzie i też z tego, co się działo w zeszłym roku z jakichś relacji, wiemy, że no tam to audytorium, w którym to się odbywało, no było pełne, plus ludzie nie tylko siedzieli, ale też tam... Stali. Jakby, stali, tak, opacja nastąjąca. Nie, chodzi mi o to, że jakby było więcej osób niż, niż niby miejsc na sali, więc... Nice. Może rzuć kostką, to nie jest jakaś gigantyczna impreza, ale z drugiej strony to jest wybór graczy przyznawany na imprezie dla graczy. Mm -hmm. Na takiej typowo planszówkowej imprezie i to jest ciekawe. Może nie promuje jakoś gigantycznie w szerszym ujęciu gier, w szerszym środowisku, natomiast no, na pewno część osób, które przyszły na przykład pierwszy raz na tę imprezę i gdzieś tam się chcą z planszówkami zaznajomić, Pewnie się zasugerują w jakiś sposób tym plebiscytem, tą, tymi grami, które zwyciężyły. No pewnie tak. No i to, że odbywa się stosunkowo wcześnie. Ja mam wrażenie, że tutaj Board Times i Game Troll się trochę przepychały. I... Myślę, że to jest wrażenie wielu osób. Możliwe, że nie jest takie zupełnie nieuprawnione wrażenie. Może faktycznie tak było. No są to dwa plebiscyty, które na pewno w jakiś sposób konkurują. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że jednak Game Troll TV poradził sobie lepiej. No na pewno ja wiem o tym, że będzie ogłoszenie tych wyników w weekend, bo gdzieś mi się to nam pojawiało, wyświetlało, a z Board to było tak, że to chyba tak nagle się pojawiło, nie? Czy było gdzieś... Informacje no ale to też jest wody. pochodna pewnie tego, że tutaj jest to wręczane na konkretnej imprezie, Nie, więc no tak, jak tak, wokół tak, tego tak, jest tak, zbudowana ta taka ciekawa otoczka ceremonii wręczania czegoś. no ale y, na przykład wręczenie nagród przez Łukiego też było zapowiadane. no to prawda. Więc tutaj ja bym. Y, jakiś faktycznie tutaj jeśli chodzi o, media... o board times to jest takie dosyć suche. to no. zostało podane po prostu tak, o że te gry wygrały tyle. Mm. zaraz będzie tam rozstrzyganie nagród pewnie y, dla głosujących. No I na koniec została nam jeszcze najstarsza nagroda wręczana w Polsce dla gier planszowych. Wprawdzie w nowej odsłonie od tego roku. Oczywiście jest to planszowa gra roku, przyznawana przez Polskie Towarzystwo Gier Planszowych. Co to jest Polskie Towarzystwo Gier Planszowych? No, jest to jakieś stowarzyszenie skupiające osoby związane z grami z gremi planszowymi. planszowymi wiemy, że są tam osoby blisko związane, zresztą tak naprawdę no może to kim jest organizator no nie jest takie istotne mamy kapitułę, 35 osób wybranych spośród recenzentów osób, które pojawiają się na forach, mamy um, osoby po prostu, co do których nie ma najmniejszych wątpliwości, że znają się na grach planszowych. E, czyli tak naprawdę nagroda jest nagrodą ekspercką tak, że jest wręczana przez specjalistów w tej dziedzinie i osoby, które na pewno się na tym znają. Zgadza się. Teraz, co będzie nowego w tej nowej odsłonie, w tej nowej formie? pomijając to, że będzie szersza, że jest szersza kapituła, tak jak powiedziałem, z 35 osób, no to termin wręczenia to jest Pyrkon, czyli już nie listopad, no tak, tak, tak, już to nikt wszystko. nie pamiętał o tych grach, to musi być przyznawane wcześniej, żeby miało taką moc. A jak na koniec roku mamy... Nagrodę przyznawaną znaczy, dla gry z roku znaczy. Znaczy. wcześniej, a ona wciąż nazywa się grą roku z tego roku, no to coś było nie tak. Więc teraz to nie będzie listopad, to będzie kwiecień. Koniec kwietnia, ostatni Koniec kwietnia, kwietnia tak. Wtedy, kiedy odbywa się Pyrkon i to właśnie tam będzie się odbywało to rozstrzygnięcie. Wtedy właśnie zostaną ujawnieni zwycięzcy. Czy koniec kwietnia to jest ten tak wcześnie? No nie jest tak wcześnie, aczkolwiek ja uważam, że Pyrkon jest naprawdę bardzo dobrym miejscem i czasem na wręczenie takiej nagrody. I teraz ja myślę sobie tak. Jeżeli to ma być nagroda popularyzatorska, to mm. tak. Jeżeli to ma być nagroda taka uznaniowa, to nie do końca. Bo Pyrkon no. wcale nie jest taką bardzo planszówkową imprezą. To jest festiwal fantastyki, gdzie mamy po prostu przegląd przez całą fantastykę, można tak powiedzieć. I planszówki są jednym z elementów, tak jak kiedyś mówiliśmy, wcale nie najważniejszym. I jeżeli to ma być, tak jak mówię, na nagroda popularyzatorska, która może gdzieś zwrócić uwagę, to ok. Jeżeli nie to myślę, że Pyrkon wcale nie musi być taką idealną porą czy takim idealnym momentem, żeby coś takiego wręczać. Ale Gra Roku ma chyba też w swoim regulaminie wpisane to, że jest nagrodą popularyzatorską, więc wydaje mi się, że jednak ten Pyrkon to jest bardzo fajny trop. Nie wiem, czy to nie zginie gdzieś tam, mhm wśród tego wszystkiego, co się dzieje na Pyrkonie, ale jakby tak teoretycznie przynajmniej na to spojrzeć, to wydaje mi się, że to jest idealna impreza. Tak, no i właśnie z tym popularyzatorstwem jest taka, że tak powiem zagwostka, że w zeszłym roku, kiedy był ten, można powiedzieć, sławny odcinek rozmów z nad planszy, kiedy nowa forma była szeroko dyskutowana, no to tam jednym z argumentów był ten, że nagroda taka Powinna mieć duży ten pierwiastek uznaniowy, że tak naprawdę już w tym momencie rynek jest na takim etapie, że promowanie gry przez nagrodę, czy promowanie hobby przez nagrodę już w zasadzie nie działa, czy nie jest potrzebne, że dużo jakby ciekawszy byłby ten aspekt uznaniowy. Także w opisie tej nagrody możemy przeczytać, że ona faktycznie nie jest tylko po to, żeby popularyzować, ale też żeby wybierać te najlepsze gry na rynku. No i tak jak mówię, nie wiem czy Pyrkon jest akurat tą imprezą, gdzie chcielibyśmy pokazać, że eksperci planszówkowi wybrali te najlepsze gry. Czy to się troszkę nie rozmyje jednak w ramach Pyrkonu? Za plus taki, tylko że to jest bardzo osobiste tak naprawdę. W sensie ja uważam, że to jest plus. Uważam to, że akurat tutaj nie ma plebiscytu, tylko gra jest wybierana, tak jak mówiłam, przez ekspertów. I wydaje mi się, że to dzięki temu ma jakąś taką większą y, wagę. I że, że to jest jednak wybrane przez osoby, które y, na pewno się znają, a nie przez losowych ludzi, którzy, którym się spodobała jedna gra. No to prawda, natomiast ja to odwrócę i powiem tak, że losowi ludzie są chyba większą częścią społeczności planszówkowej niż y, y, eksperci. I jeśli chodzi o wagę nagrody, to tak naprawdę ja nie jestem przekonany, czy nagroda ekspercka to jest faktycznie to, co oddaje gust narodów, że tak powiem. Okej, okay, można mieć zarzuty do tego, że głosowanie takie ma swoje wady, no ale tak naprawdę prawdopodobnie może być taka sytuacja, że część z tych wyborów się pokryje i w kwietniu, pod koniec kwietnia dowiemy się tego, czego się już dowiedzieliśmy od 7 tysięcy ludzi, którzy zagłosowali trolla. u Game Troll'a. Ale no to, to jest tak, że albo patrzysz na wyniki Oscarów, albo patrzysz na ocenę na IMDb. No i, no i właśnie. No, to... no i co jest ciekawsze? Czy najlepszy film oscarowy musi być tym, który ludzie najchętniej będą oglądać? La La Land był super. I nie dostał Oscara. No więc właśnie. No więc to jest, A tak blisko było. To, to o tym można rozmawiać długo, natomiast... No ja nie jestem, że tak powiem, do końca przekonany, jak to jest z tą wagą nagrody. W sensie nie chcę tutaj niczego absolutnie umniejszać. No mamy tutaj nagrodę ekspertów, przy czym... No, ja nie no mogłeś być wśród tych ekspertów, tak? Ale odmówiłeś. Gdybym nie odmówił, to teraz głupio by mi było gdzieś mówić o tej nagrodzie i ją oceniać. Wprawdzie, okej, okay, jej jeszcze nie ma, więc możemy tylko założenia gdzieś oceniać. Fajnie, że są ogłoszone nominacje. To, co jest ważne, no to w planszowej grze roku mamy bardzo dużo wyróżnień. I to jest moim zdaniem bezpieczne podejście, bo mamy kilka kategorii, w których faktycznie odbywa się głosowanie moim super ulubionym systemem gdzie właśnie te drugie, trzecie i czwarte wybory twoje mają szansę być wzięte pod uwagę. Natomiast też dobrze, że tych kategorii jest sporo i kategorii tych wyróżnień jest, jest dużo. Bo jeśli chodzi o same kategorie te przyznawane w drodze głosowania przez kapitułę, no to mamy cztery. Tutaj jest też nagroda taka ogólna, tak? najlepsza gra. I teraz nie wiem, jak to zostanie rozegrane. Czy to po prostu będzie jedna z trzech gier, które wygrały w tych poszczególnych trzech kategoriach, czyli rodzinna, zaawansowana i dla dzieci. I po prostu jedynki z tych miejsc zostaną jakoś tam rozstrzygnięte, żeby tutaj nie było z kolei takiej dziwnej sytuacji. A nie, wiem, że... a nie wiemy, jak to będzie rozstrzygnięte. W regulaminie z tego, co widziałem, mamy... E... Mamy głosowanie rozpisane na każdą z kategorii. Nagroda jest rozpisana jako kategoria. Natomiast nomina nominacje, które widzieliśmy są w trzech kategoriach podane. Mhm. Dlatego Hmm. Tutaj nie jestem pewien do końca, jak, jak Trzeba to pójdzie. Się dowiedzieć. No zobaczymy, to przyjdzie nam długo poczekać na wyniki. Natomiast e, już samo to, że jakby tak dużo osób związanych z planszówkami czy z mediami planszówkowymi się wokół tego kręci, też zapewnia to, że no, chociażby ostatnio mieliśmy jakiś filmik z Marcinem Krupińskim i Piotrem Piechowiakiem, gdzie oni tam e, o tej grze Mówili opowiadali. O jego faworytach. No na pewno dobrze, że jest taka nagroda, że ona gdzieś na nowo może nabierze tego swojego dawnego blasku, który podejrzewam, że głównie przez to, że, był, że nagroda była przyznawana tak późno, gdzieś, gdzieś przygasł mm. i że tutaj to nowe otwarcie na pewno wyjdzie na plus. Nagroda jest reklamowana jako najdłużej przyznawana i najbardziej prestiżowa. Z tym prestiżem ja nie jestem do końca przekonany. Czy prestiż budujemy przez to, jak wielu ekspertów mamy, czy przez to, co jest faktycznie lubiane przez ludzi? No mi się wydaje, że no dzięki temu, że mamy tak naprawdę różne te nagrody. tak Mamy i plebiscyty, i gra roku. to Możesz się różnymi rzeczami sugerować. No to na pewno jest ciekawy rok. Mamy aż cztery nagrody. Łącznie właśnie, jakby najważniejsze jest to chyba, że jest ta nowa planszowa gra roku. Dwa plebiscyty mają drugie edycje i złote I Łuki. gry Łukiego też mają drugą edycję, więc zobaczymy jak w zasadzie planszowa gra roku w tej nowej formule z tej konkurencji wybrnie. No bo jeszcze jeszcze dwa lata temu, no to była tylko gra roku. Mm. Tak? Nikt w ogóle się nie przejmował konkurencją. A tutaj myślę, że jednak my gracze i osoby, które gdzieś przy tych nagrodach pracują, mają teraz ciężki orzech do zgryzienia, jak to zrobić w przyszłym roku na przykład, żeby było jeszcze lepiej dla nich. Ja jak na razie najbardziej lubię patrzeć na filmy Łukiego. No właśnie. Jeśli chodzi o planszową grę roku, na pewno ta nagroda no, będzie istotna, będzie reklamowana, ale myślę, że na ten prestiż jednak chyba musi zapracować. To nie jest tak, że tylko dlatego, że jest przyznawana od lat, to z automatu jest, jest tą nagrodą najważniejszą. Szczególnie tak jak powiedziałem w... W tym roku, kiedy są cztery nagrody, kiedy mamy bardzo mocny, mocny plebiscyt Game Troll TV kiedy znowu mamy Łukiego w nowej formule troszkę, bo nie ma tej e, nagrody ogólnej i, e, i tak dalej. Na pewno no, tutaj Planszowa Gra Roku będzie potrzebowała być może jeszcze jednego roku, żeby faktycznie się dotrzeć z formułą. No i będzie wiadomo tak naprawdę coś więcej o tym Towarzystwie Gier Planszowych, które jest organizatorem. Tak. Więc to też pewnie jakoś tam ten prestiż może podbudować. Tak, no jeżeli tylko pojawią się jakieś informacje szeroko dostępne, do których będzie można dotrzeć, co kryje się w zasadzie za tą nazwą Polskie Towarzystwo Gier Planszowych, no to na pewno to pomoże tej nagrodzie. No tak. Pytań trochę jest przy każdej z tych e, nagród. Czy cztery to nie jest za dużo? To jest chyba pytanie otwarte, bo tak naprawdę to jest chyba największe zagrożenie dla rozpoznawalności i dla jakiegokolwiek mówienia o prestiżu. I skończyły się miejsce na pudełkach. Tak, to też trzeba brać pod uwagę. I będzie na a ja tak bardzo lubię prostą formę. Cała Ola, prosta forma. <grym> to była audycja Gra Warta Świeczki, mówili dla Was. Ola Szyszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę. Przypominamy jeszcze tylko o wsparciu rehabilitacji córki Krzysztofa Niziałka, o której mówiliśmy na samym początku. I do usłyszenia następnym razem.